Mówią na mnie te raby, tak, tak, to ten raby Kojarz mnie ze składem VV Reprezentuję Pragę, pani, mile widziane jak pale Nadziane na pałę bez ale i stale ze składem mam pranie Łanie, pokażą mnie mamie, wbijam się w pani, kazanie Amen, co by się nie działo zawsze dam sobie radę co by się nie działo, zawsze dam sobie radę Mam moc jak konan, Oko każdego na drodze, wroga Kwestia to sporna, ale gwiazdy mówią, to moja pora Zasiałem rapu pół pola, pomysłami pęka sto doła mną druga jest droga, by myśleć teraz o plonach Rybko, spełnij me marzenie Chcę lenić się jak lenie, tylko pełne mieć kieszenie Złote zęby i chainy, w ciągłym galopie jak mongo bez przerwy. Jak mam hajs, chcę więcej, jak nie mam, mam nerwy chuj nerwy, takie czasy, synu Liczy się hajs, liczy się przychód Żyć jak król, nie chcę strącić od wygód Mam plan móc cię synu D sam nie wiem gdzie idę Wiem, że nie będę nic robił na siłę A jak ambitny plan Mam wsparcie, lecz muszę iść sam D pamiętaj tą ksywę Bo to jest pewne, że wejdę na rynek D A, B Plan man, jak Czyngis Khan. Czyngis Khan. Genghis Khan, Genghis Khan. Plan mam jak Czyngis Khan. Genghis Khan. Genghis Khan. Genghis Khan, Genghis Khan. Swoim rapem siedzieć w Bugatti, liczyć papier Jak chcesz mieć więcej to musisz dać więcej Jak le James składaj łokcie po obręcze na tęczę po deszczu jak na pociąg czekaj Nie patrz za siebie chyba, że chcesz zmieniać błędy przeszłości i zacząć od zera Ni chuj, ni cholera, dostałeś bęcki weź się pozbieraj Dostaniesz drugie mówię ja to weteran Mam tarcze Spartiaty, na nie wrócę do chaty lub będę bogaty